Tak jak mówiłem, dzisiaj zatem będzie o książkach. Przed sobą mam stosik takich pięciu książek, które no, dość mocno na mnie wpłynęły w czasach, kiedy jeszcze byłem w postawówce, czyli jakieś tam całe 10 lat temu. I czemu o książkach? Książki, no nie każdy o tym wie, ale książki są dla mnie bardzo szczególnym medium przekazu. Bardzo zawsze mi na nich zależało i bardzo szczególnie je traktowałem dokładnie nie pamiętam jak to było kiedy byłem mały, tam przed 10 rokiem życia, ale rodzice mówią, że ja na przykład zabawek nie miałem wcale, miałem tylko regał z książkami i ani jednej zabawki ani jednego, nie wiem, ani klocków Lego, ani komputera nie miałem, ani nic tylko i wyłącznie te książki rodzice mają zawsze takie anegdotki, jakieś takie właśnie przy wigilii, kiedy tam spotyka się cała rodzina, to oni zawsze opowiadają anegdotkę o mnie Taki to ja byłem niesforny, będąc małym dzieckiem, że na przykład zabierali mnie do biblioteki i potem wracając z biblioteki okazywało się, że ja mam pełno różnych gadżetów bibliotecznych typu spinaczy, długopisów, zapinek, zakładek i tak dalej po kieszeniach pochowanych, czyli już od małego musiałem widocznie bardzo lubić książki, skoro tylko tam robiłem takie rzeczy. No a potem oczywiście dochodziło do przykrego momentu, kiedy musiałem wrócić sam do tej biblioteki i Przeprosić ładnie panią i powiedzieć, że więcej tego nie zrobię, i oddać te wszystkie moje skradzione skarpy. A potem, jak już tydzień później znowu szedłem do biblioteki, to panna ci sytuacja się powtarzała. No, widać, no, było to nieuleczalne, na szczęście już tak nie robię. A jeden z powodów, dlaczego tego już nie robię, jest taki, że nie chodzę już do bibliotek. Nie chodzę do bibliotek, ponieważ uważam, że biblioteka jest największym instytucja biblioteki jest największym złem, jakie książką mogła się przytrafić ponieważ ja uwielbiam nowe książki. Kiedyś tak nie było, ale teraz się to zmieniło. Wszystkie książki, jakie czytam i chcę przeczytać, kupuję. Po prostu idę do księgarni i kupuję. Na książki pieniędzy wcale nie żałuję, ponieważ uważam, że książka jest inwestycją w człowieka i, i ja w siebie i w swoje pasje po prostu inwestuję, i inwestować będę i nie zamierzam tego zmienić. I wszystkie moje książki są w stanie księgarnianym, ponieważ mnie wręcz boli, jak książka jest zniszczona. Dlatego dziwi mnie jak ktoś mówi, że e, wow, ta książka widać, że ma duszę, ponieważ była czytana te 150 razy przez tyle ludzi, że ta książka jest już taka tutaj trochę pognieciona, że ta okładka już się tak nie błyszczy, że och no, super książka, no ale no przecież, kurde, jak jest taka kochana i w ogóle, no to powinno się o nią dbać, tak, a nie rozlewać na nią kawę albo coś. Dlatego u mnie wszystkie książki, jakie ja mam, są w stanie wręcz księgarnianym albo lepszym niż księgarnianym, no bo na przykład w Empiku, jak się pójdzie do Empiku, no to te wszystkie książki też są przecież przekartkowane z 25 razy przez parę różnych osób, ponieważ każdy przecież podejdzie, weźmie tą książkę do ręki, obejrzy sobie ją, odłoży. Odkładając Przecież nie będziemy się przejmować, czy to się pogniecie trochę, bo to przecież nie nasza książka, więc co, problem jakiś. Ja niestety muszę się przyznać, że trochę się do tego przyczyniam, ponieważ jak ja kupuję książkę, no to też muszę sobie wybrać książkę, która będzie moją książką, będzie książką idealną, czyli ta okładka będzie idealna, wszystko będzie ładnie nic mnie pozaginane, więc ja na przykład też stoję z 20 minut przed regałem z książkami i wybieram tą jedną jedyną, która jest w takim stanie najbardziej idealnym, najbardziej mi odpowiadającym. I tak to właśnie u mnie wygląda. No a wracając do tych książek, do tego stosika pięciu książek, które mam przed sobą. Są to książki, które jak ja byłem w podstawówce, to zaczynałem wtedy odkrywać jakąś taką literaturę poważniejszą, omijając te wszystkie lektury, którymi raczyła nas pani od polskiego, czyli tamte jakieś plastusiowe pamiętniki, jakieś inne takie pierdoły, balladyny i tak dalej to wtedy jeszcze do biblioteki czasem zaglądałem, ale też nie tak często, ponieważ rodzice dość y, dokładali się we mnie, inwestowali we mnie, kupując mi od czasu do czasu jakieś tam książki. I są te książki, te, które mam przed sobą, to są rzeczy, które według mnie przeczytać się powinno i znać powinno się, ponieważ bardzo na mnie wpłynęły i bardzo ukształtowały toki. No, mogę tak spokojnie powiedzieć, że ukształtowały to, kim jestem dzisiaj ponieważ to dzięki tym książkom zacząłem się interesować trochę poważnie jakąś tam literaturą, potem fantastyką z fantastyki wszedłem w film fantastyczny, potem w film bardziej poważny potem w międzyczasie się pojawiły też komiksy no bo forma powieści graficznej w jakiś tam sposób przecież od książek i filmów się wywodzi to jest takie połączenie no i tak już zostało i cały czas rozwijam te wszystkie moje trzy pasje czyli komiksy, filmy i fantastykę co jakiś czas też trochę piszę swojego czasu tam nawet zostałem opublikowany, mój szorcik został opublikowany w takiej gazetce science fiction fantasy horror, to się teraz nazywa to tam nawet miałem swój debiut literacki, taki króciutki jednostronicowy, ale był i teraz też na przykład piszę swoją książkę fantastyczną więc nie mogę powiedzieć, że na mnie nie wpłynęły, ponieważ na mnie wpłynęły więc od tych książek pięciu się zaczęło i teraz na tych pięciu książkach się skupię trochę tak smutno i nostalgicznie mi się robi jak patrzę na te moje książki ponieważ jak ja byłem młodszy to się czytało o prawdziwych bohaterach, o takich ludziach z krwi i kości o... no to były takie powieści przygodowe, takie z prawdziwego zdarzenia, a tu teraz jak tak pomyślę, co czyta moja siostra na przykład albo co inne dzieci czytają młodzież i pomyślę o tym całym zmierzchu albo o jakiś tam, nie wiem Bożych Igrzyskach. Nie, nie wiem jak to się nazywa ta książka. Jakieś tam Igrzyska Śmierci chyba, czy coś takiego. No to trochę mi się naprawdę smutno robi. Przed sobą trzymam teraz książkę numer jeden w moim życiu młodzieńczym, czyli Pana Samochodzika i Wyspę Złoczyńców. To jest tam trzeci całej sagi o Panu Samochodziku napisanej przez Zbigniewa nienaskiego I to jest moja pierwsza taka książka którą po przeczytaniu doszedłem do wniosku, że wow, muszę mieć wszystkie inne części, ponieważ jest świetne. I tak zacząłem kolekcjonować tego pana samochodzika. Jest to wydanie ze świata książki, które to wydanie nie jest, bo są dwa wydania. Jest to wydanie ze świata książki, o którym prawie mało kto wie. Jest to wydanie takie w porządnej, twardej, polakierowanej oprawie z taką całkiem fajną graficzką i napisami na okładce a wydanie takie, o którym prawie każdy wie i kojarzy to jest wydanie takie w czarnej, miękkiej okładce takie niespecjalnie ładne, ale charakterystyczne i pan samochodzik był właśnie tym, co mnie, zaczęło mnie inspirować i w tak wciągać w literaturę, ponieważ to były takie przygody jednego człowieka przeciwko całemu światu. Jednego człowieka, który nie dość, że miał super szybki samochód, to ten samochód jeszcze potrafił pływać. Do tego on był szalenie inteligentnym człowiekiem. Rozwiązywał niesamowite sprawy, łapał złoczyńców i to wszystko się działo na kartach książki. Opisane to było bardzo barwnym językiem, potem w końcu pan samochodzik nawet w jednym tomie spotyka kosmitów, co w ogóle było wow, kosmici w książce. Nie, ale to nie wpłynęło na mnie właśnie w ten sposób, że zacząłem się interesować fantastyką. Nie, nie, z tą fantastyką to zupełnie inna historia i o tym dopiero za chwilę. Tak więc pan samochodzik, jeśli będziecie kiedykolwiek mieć dziecko i będzie to syn, to koniecznie musicie mu dawać pana samochodzika przed snem do czytania. Koniecznie. A jeśli nie czytaliście, to nadróbcie i przeczytajcie. A najlepiej to kupcie i wspierajcie polski biznes wydawniczy. Książka numer dwa. Książka numer dwa to książka, którą dostałem kiedyś na urodziny, albo z jakiejś innej okazji, może na gwiazdkę, nie pamiętam, od moich rodziców. To się nazywa Łodzią podwodną naokoło świata i wbrew pozorom wcale nie jest to książka dokumentalna. To są dwa tomy napisane przez Arnolda Galupina i jest to powieść przygodowo-historyczna, można to tak nazwać. O Arnoldzie Galopinie w życiu nie słyszałem i szczerze powiem, że to jedyny raz, kiedy spotkałem się z tym autorem. Tutaj jest napisane z tyłu książki, że Arnold Galopin jest autorem międzywojennego bestselleru Zuchwały lot. W życiu o tej książce nie słyszałem i nie wiem, czy to dobre, czy nie. Ale Łodzią pod wodą naokoła świata jest świetną książką. Fabuła wygląda mniej więcej tak, że na pokład brytyjskiej łodzi podwodnej zapisuje się do pracy chłopiec ma chorą matkę albo siostrę dokładnie nie pamiętam w każdym razie zapisuje się na ten okręt podwodny po to, żeby ją wspomóc finansowo pomóc jej tam wykupić leki czy tam leczenie i ta łódź podwodna, na której chłopiec stacjonuje zostaje wystawiona do wyścigu z drugą łodzią podwodną która jest francuska jest to wyścig dookoła świata i Brytyjczycy chcą pokazać, że ich łódź podwodna jest najlepsza i że mają lepszą załogę. Sytuacja wygląda mniej więcej tak, że kiedy wypływają, okazuje się, że na świecie dzieje się pełno różnych rzeczy i że wszyscy chcą wykorzystać w jakiś sposób ten wyścig dla swoich tam pobudek i na przykład na łodzi... Brytyjski, jest niemiecki agent, który sabotuje to wszystko, to całe przedsięwzięcie, więc jest też intryga polityczna i taka szpiegowska, do tego też e, przecież Łódź podwodna płynie dookoła świata, więc też e, są spotkania z różnymi kulturami w różnych portach, różne przygody, w każdym porcie inna przygoda. Najciekawsze przygody oczywiście dzieją się na wschodzie, gdzie są chyba w Wietnamie jakieś wojny, walki i Łódź e, brytyjska zostaje wplątana w tę samą walkę i musi wstawić czoła Chińczykom, Wietnamczykom czy jakimś tam innym Azjatom no i jeśli jesteście ciekawi która z Łodzi wygrała, no to polecam naprawdę bardzo polecam oba tomy no i dochodzimy do książki trzeciej która to jest już książką typowo fantastyczną, jest to klasyka science fiction i każdy fantasta się ze mną zgodzi, że tak, to jest klasyka science fiction a mianowicie człowiek w labiryncie Roberta Silverberga. Kto to jest Robert Silverberg przedstawiać nie będę, ponieważ to każdy wiedzieć powinien, a jeśli ktoś nie wie, no to myślę, że na Wikipedii sobie sprawdzi tego klasyka fantastyki, bo to jest, nie wiem, chyba można go stawiać obok tylko i wyłącznie Azimowa. Fotodzaga fundacja są chyba właśnie takimi kamieniami milowymi moim zdaniem dla science fiction no i tak właśnie trzecim takim kamieniem milowym w taką świętą trójcą podium jest właśnie Człowiek w labiryncie Silverberga jest to książka którą odkryłem pewnego dnia w podstawówce będąc na półce w bibliotece od nie wiedziałem co to jest wziąłem sobie z jakiejś takiej wyższej półki dla takich klas starszych bo ja wtedy jeszcze byłem powiedzmy w trzeciej klasie podstawówki a na tych wyższych półkach były książki dla e, klasy, od, powiedzmy, tam, nie wiem, 5-6, tak? No i tam raczej nikt w moim wieku, w moim, tam, mojej rówieśnicy nie zaglądali. No, ale ja sięgnąłem po taką książkę, no i patrzę, wow, na okładce jest jakiś taki strasznie wyglądający piec albo samochód, nie wiadomo co to. No i to co zakazane, najbardziej pociąga, no to przecież wziąłem sobie tą książkę do domu, wypożyczyłem i przeczytałem. I do tej pory wyjść nie mogę z podziwu jaka to jest dobra książka. To jest chyba jedyna książka, której stratę naprawdę bym bardzo mocno odczuł, ponieważ książkę tą czytałem z 20 razy. To ma 250 stron formatu A5. Czyli tak na dobrą sprawę dość niewiele, ale ilość emocji, która tam jest zawarta w tej książce i ta niesamowita fabuła i psychika głównego bohatera, no to jest coś, co naprawdę warto znać. O czym ta książka jest? Otóż, jak to w science fiction bywa, Ziemi zagrażają wielcy kosmici, którzy są, śmiesznie to zabrzmi, ale ponoć są podobni do słoni i są też ogromnych rozmiarów, i niestety ludzie skomunikować się z nimi nie potrafią, ponieważ kosmici weszli już na taki poziom, że oni się nie komunikują, oni po prostu wiedzą wszystko. I kolonizują słabsze planety i zmuszają ludzi do, do pracy. Tak więc ludzie myślą, jak tutaj się pozbyć tych kosmitów, jak tutaj im coś przekazać i nikt nie ma żadnego pomysłu. Ale w końcu dochodzą do wniosku, że ha, jest jeden człowiek, jeden, jeden człowiek, który może uratować świat. I ten człowiek siedzi w labiryncie na tajemniczej planecie Lemnos, gdzie są ruiny pradawnej cywilizacji. Ale niestety nikt nie odkrył, co się tam wydarzyło, czemu ta cywilizacja zniknęła, ponieważ te ruiny są ogromnym labiryntem, pełnym pułapek. I tak naprawdę nikt, kto tam wszedł, nie przeżył i nie wrócił. I ogólnie dano sobie spokój z próbami tam odkrycia, o co chodzi. I tak naprawdę też nie wiadomo, czy ten człowiek na tej planecie żyje, ten nasz główny bohater. No jest głównym bohaterem, więc oczywiście żyje. ukazuje się, że jako jedyny dał radę dotrzeć do środka labiryntu i tam sobie mieszka i żyje i fajnie. Ale w ogóle ma gdzieś tych wszystkich ludzi, którzy chcą, żeby został uratowany, żeby uratował świat, ponieważ świat, krótko mówiąc, kiedyś bardzo dawno się wypiął na niego w pewien szczególny sposób, a mianowicie sprawił, że nasz bohater emanuje swoimi uczuciami. Po prostu kto się do niego zbliży na pewną odległość, czuje to, co czuje główny bohater, a główny bohater jest dość zmęczonym swoim życiem głównym bohaterem, ponieważ nie wszystko w jego życiu wyszło tak, jakby chciał więc to, czym emanuje, nie jest szczególnie przyjemne i nikt się zbliżyć do niego nie może tak więc koledzy z pracy, jego miłości życia, wszyscy się od niego odwrócili i nie mogąc żyć na ziemi pośród ludzi postanawia wyruszyć właśnie do tego labiryntu i tam żyć samotnie no ale nasi ludzie, którzy są w zagrożeniu i niestety nie mają Brusa lisa, który by wysadził meteoryt i wysadził kosmitów i uratował cały świat, więc są zmuszeni mimo wszystko wejść do tego labiryntu i przymusić naszego głównego bohatera do ratowania świata. Jak już mówiłem, labirynt jest pełen pułapek, więc oni na początku sobie wykombinowali, że będą wysyłać roboty, jednego robota za drugim, no i w końcu tam dojdą do tego środka labiryntu gdzie siedzi nasz bohater, więc oni wysyłają pierwszego robota, ten robot co idzie kawałek zostaje zniszczony no i oni tak co jakiś czas tam zapamiętują trasę jaką przechodzą roboty te poszczególne i cały czas budują nowe żeby nadrabiać te zniszczenia tych robotów tam spowodowane labiryntem no i potem dochodzą do tego naszego głównego bohatera i co się dzieje dalej to już musicie sobie sami przeczytać no i przeczytajcie, jeśli nie znacie, bo to jest naprawdę dość ciekawa książka i naprawdę, naprawdę jest to kamień milowy science fiction, moim zdaniem. I powinniście to przeczytać. Tak, powinniście. A teraz dochodzimy do czegoś naprawdę poważnego i naprawdę mocnego, ponieważ to jest już jeden z klasyków, a mianowicie William Shakespeare. William Shakespeare. W podstawówce będąc, tak, przeczytałem Shakespeare'a, wtedy jeszcze niewiele z niego zrozumiałem, Ponieważ język dziwny, fabuła dziwna, jakiś tutaj w ogóle podział ról, bo to dramat. Ja w podstawówce o dramacie to wiedziałem tyle, co z balladyny. No ale odkryłem, że na półce w domu stoi Hamlet. I ja przeczytałem tego Hamleta i nawet zrozumiałem fabułę mniej więcej, o co chodzi. I zrozumiałem, że Hamlet był szalony i nikt go nie rozumiał. A ja wtedy już o, cały czas mam takie emeokresy, że czuję się nierozumiany, tak jak Hamlet. I bardzo z Hamletem się utożsamiałem, ale niestety przynajmniej do tej pory jeszcze nie postanowiłem jakiejś krwawej wendety, w jak Hamlet poczynić. W każdym bądź razie ten Hamlet naprawdę, naprawdę na mnie wpłynął i ja do tej pory trzymam to wydanie tego Hamleta, które wtedy znalazłem w domu. Jest to wydanie mojego ojca. Jest to wydanie z roku 65. I ja go pielęgnuję, tak tego Hamleta. Niestety on jest już trochę porysowany, poniszczony. Tutaj ktoś jakimś długopisem porysował coś na okładce. Nie daję sobie ręki uciąć, że to nie byłem ja, bo może to byłem ja, nie pamiętam. W każdym bądź razie. Każdy choć raz w życiu Hamleta przeczytać powinien. A jeśli nie chcę, mu się czytać Hamleta, to polecam ekranizację z Melem Gibsonem. O ekranizacji z Melem Gibsonem dowiedziałem się czytając felieton Rafała Ziemkiewicza w jakimś zbiorku jego felietonów. I on tam napisał, że był chyba gdzieś w Anglii czy w Ameryce i był w Trailer, czy zapowiedź właśnie Hamleta z Melu Gibsonem. I o czym był felieton? Felieton był o tym, że, że ludzie za bardzo udziwniają i że za bardzo próbują nadbudowywać, tworząc coś bardziej jakiegoś takiego wydumanego i twórczego, podczas gdy powinni się skupić na samej treści i na samej fabule i budowie i na szczegółach i detalach, a nie udziwniać. Chodziło o to, że na przykład, nie wiem czy kojarzycie, ale była taka akcja, że była adaptacja Hamleta u nas wykonana w Wieliczce. Hamlet w Wieliczce cały czas łaził po tych jaskiniach Wieliczki było to naprawdę chyba najgorsze polskie przedstawienie, jakie w ogóle kiedykolwiek powstało. Na pewno też kojarzycie ekranizację Hamleta z Etanem Hołkiem, gdzie jest po prostu Hamlet w jakiejś korporacji w Danii, co jest w ogóle też absurdem. Wszystko się dzieje w wieżowcu, a Hamlet z Mel Gibsonem jest Hamletem takim, jakim być powinien. Kiedy u Shakespeare'a jest napisane, że wszystko się dzieje na zamku, w Hamlecie z Mel Gibsonem wszystko się dzieje na zamku. Wszyscy mają stroje, wszyscy walczą na miecze i wszystko jest tak, jak być powinno. I moim zdaniem to jest idealna ekranizacja Hamleta, no i Mel Gibson w roli Hamleta to jest chyba najlepsza rola Mela Gibsona. Chyba nawet, moim zdaniem, nawet chyba lepsza od Bravehearta. A to jeszcze wtedy młody Gibson był i naprawdę dawał radę. Więc polecam też ten film, tak zmieniając trochę temat, ale to też było ważne. I dochodzimy do książki numer 5. Książka numer 5 to tak naprawdę zbiór opowiadań i tak naprawdę zależy mi tutaj na jednym opowiadaniu, które to opowiadanie przeczytałem w nowej fantastyce, bo po akcji właśnie z człowiekiem w labiryncie zacząłem kupować właśnie nową fan... nową fantastykę tak to już chyba wtedy się nazywało nową fantastyką i wtedy też zacząłem kupować science fiction to taka druga gazetka to, o której wspomniałem wcześniej i właśnie w nowej fantastyce było to opowiadanie jest to opowiadanie zapach szkła Andrzeja Ziemiańskiego i to było coś co mną wstrząsnęło coś w ogóle co odmieniło moje życie totalnie, bo do tej pory nie zdawałem sobie sprawy, że można stworzyć taką fabułę w polskich realiach, taką fantastykę, która po prostu miecie i dorównuje, miecie wszystkie inne polskie fantastyki i dorównuje poziomowi naprawdę zagranicznemu. I od tamtej pory właśnie Andrzej Ziemiański był moim takim idolem, i to, co trzymam teraz w ręku, to jest właśnie zapach szkła Andrzeja Ziemiańskiego, czyli zbiór jego najbardziej kultowych opowiadań. I jest to, moim zdaniem, jest to właśnie taki naprawdę kamień milowy polskiej fantastyki w tym momencie. Andrzej Ziemiański był, jest i będzie chyba właśnie takim autorem, który naprawdę wpłynął na mnie i na moje postrzeganie polskiej fantastyki, bo to też właśnie wtedy zaczynała chyba fabryka słów funkcjonować w Polsce i wydawać te książki fantastyczne i zacząłem też kupować te wszystkie wydania Fabryki Słów i trochę już tego mam, nie tak dużo, ale trochę mam. No i potem Andrzej Ziemiański oczywiście napisał swoją Ahaję, czyli tę trylogię, tą, gdzie główna bohaterka przez cały czas leveluje, tak jak w jakimś szonanie i miecie wszystkich, co też było takim uh, niezłym osiągnięciem, bo wtedy napisać trylogię, która nie dość, że jest wulgarna, brutalna, to jeszcze emanuje seksem, ponieważ to główna bohaterka i ona prawie cały czas łazi nago i cały czas uprawia seks z kim popadnie tam w tej książce, więc też naprawdę facet przekroczył pewne granice, to tak samo jak w Sherlock, w Ryanie, kiedy Spielberg Spielberg Zdecydował się pokazać aż tyle krwi. To wtedy jeszcze w kinie. Kto pokazywał tyle krwi w kinie? A tutaj szeregowiec Ryan. Tak samo właśnie z Ziemiańskim. Ziemiański naprawdę przekroczył pewne granice, pokazał, przetarł pewne szlaki i teraz i teraz właśnie chyba dzięki niemu jest ta nowa fala a, młodych pisarzy science fiction i fantasy w Polsce. No, może kiedyś sam do nie to łączę? Fajnie by było. No i w każdym razie to jest właśnie to, czym chciałem się podzielić, czyli tymi pięcioma książkami. W następnych odcinkach podcastu zapewne będą po kolei filmy, które wpłynęły na to, kim jestem, a potem pewnie będą komiksy, czyli jak zacząłem się interesować komiksem, a co będzie potem, to pomyślę, to pewnie będą jakieś takie okazjonalne, nie, nie okazjonalne, bo w końcu zmieniłem formę podcastu i to już będzie cykliczny podcast, teraz na tydzień pewnie tworzony, to wtedy pomyślę nad jakimś ciekawym tematem. W każdym bądź razie polecam się na przyszłość, Miło by było, jakbyście komentowali. Jakąś konstruktywną krytykę chętnie przyjmę. No a jak już będzie komentować, to też możecie się podzielić swoimi książkami, które zmieniły wasze życie. Chętnie je przeczytam kiedyś tam. No, to trzymajcie się.